Tutaj przed nami będzie jeden zespół, drugi zespół, dwa zespoły z Jarocina i wielki hałas poprosimy dla Waszych ziomków tutaj. Niech usłyszą, niech usłyszą, że nie są tutaj sami. Niech poczują się jak w domu. Czyli jeszcze raz. Jarocin! Jarocin! Jarocin! Jarocin. Jest jedna rzecz, za którą warto żyć. Nie patrzyłem na którzy się wybili, bez przerwy wyśledziłem, jak zyskują nowe siły, Anderla to dla mnie ekonomiczne przyczyny, Nieporadność promotorów, wydawców, czynny. materiał zrobiony z własnej, z inicjatywy, nielegalny najdłużej, jest luź, jej winy, oddam na swoje robię, a wydawca oszukuje, miłość do muzyki, twórczość tę wykorzystuje, obiecuję, wypromuję, lecz na tym się kończy, źle się rozpoczęło, lecz tak źle się nie zakończy, jesteśmy odkady, od podkładów, od koncertów, od cudyjnych wymagać, z nich tych eksperymentów, kiedyś niemożliwym Robić bez ekspertu, beta, akurstek, wideości, jak kodach, każdej inicjatywy tak potrzebna nam promocja Sąska, żeby słowa na tych bitach dotarły dzisiaj do was szkiełko radio na koncertach czarnej płyty wschodnie czy zachodnie nowe, nowe rzeczy dziś tworzymy trudności przeskoczymy i do reszty dołączymy nikt nowością nie przeskoczy, z konsekwencją kroczymy starą wydeptaną ścieżką, bagaży doświadczeń nieuczciwy skór wyszy, nie pozbawił nas marzeń i oby się przeliczył, żebyś plecy zaliczył jak ty jest ogrodnika, szczerze będę ci będę dziś życzył, życzył. Z bazaru, nie nie wyjdawcy, dajcie sobie w tym na waszej marnej kasy Nie będziecie za braku brak tu profesjonalizmu Tym zwierceniem was podbawiam, resztek optymizmu I zawijam się do chaty, potrenować nowe chaty Napisać parę słów, no i wypić zdrowie za tych ty. Którzy dzisiaj nie mogą, bo nie wyszli na swoje Bo jak się okazało, wszywdził ich tak Gnojek A ty się nie wkurwaj, tylko przemyśl co tu lubię Kochasz i hop no to o to wszyscy Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic, Dalej! jest jedna rzecz, na której warto żyć. I nie zmienia się nic, jest jedna rzecz, na której warto żyć. Hip-hop. I nie zmienia się nic, jest jedna rzecz, na której warto żyć. I nie zmienia się nic. Nie jeden mnie zapyta, bo co ta kolejna płyta? Na każdy coś się sprawi, z pierwszych stron gazety? nie znikać? To, co? Marzeniami. stało się rzeczywistością nagrywam, wydaje to, to dzięki umiejętnościom pytasz czym się w tym kieruje? miłością i straszny sentyment. szalony 93 czas leci, a my jak, jak małe dzieci. dzieci czy pamiętasz te czasy, gdy Bill ich stracił oko? czasy Pidroka, kolejne lekcje jego reminestencje czy pamiętasz to jeszcze? Tam się zmienia, zmienia brzmienia, sposób łączenia, mówienia flow, technika, skojarzenia, zobacz punkt. ileś szkół koniec lat 80 dla dzieciaków old school, to czas najlepszy i nie wie o tym każdy, Rap klasyczny się wywodzi z czasów tamtych Jakiś zachód się zrobił Chociaż nie jest taki gorzej Gdzień powrót DJ-a nowy pozytywny zorzec I walka z pieniądze, walka z komercjalizacją Skazana na przegraną, ja przyglądam się tym akcjom Finansowym motywacją, reklamą, prezentacją Brawo puszcza podwórką Teraz skóra i biurko Wspomniany przemysłów, mój Z całą przyjemną formą Uprawiany. XXI wiek przynosi wiek wiele znany po której staniesz w stronie? Po hajs wyciągniesz słonie Zanim kurwy, synu, położysz je na mikrofonie Pasuje ci ten wybiw i klipy hałkowników I... I... Zawsze lepiej ubranych niż Uch, utalentowany Tak, ja stanę po drugiej stronie barykady Nie zaakceptuję zmiany, na to nieprzygotowany W ilu dobrze znany Reprezentuję biedę Od J do E, zwróćcie rapowi Koszenie. korzenie i wymiata, DJ trafi MC, gada i to antystokracja no Wobec pada Zależy mi na tym, ja nie wstawiam tobie kitów Całe życie w red witów i Status cytatów z klasyków No, druga część oblicza bardzo dobrych, dobrych wyników zaangażowanie tych, tych kilku zawodników No, nawijamy z gracją jak figury kosmosyki Teraz bicie brawa, ja się najem desyty bez... I nie zmienia się nic Dalej, Dalej trzeba żyć. żyć, i nie zmienia się nic Dalej trzeba żyć, i, I nie, nie zmienia się nic Dalej trzeba żyć, ja tak to właśnie widzę Może ty widzisz różnicę i nie zmienia się nic Dalej trzeba żyć i nie zmienia się nic Dalej trzeba żyć, wszystko kurga dookoła Egzystować dalej trzeba, nie wolno Do nieba, tutaj nie ma trzeba Podejdź do nas, wej zobacz. zobacz To życia szkoła, uliczna ostoja Czasami chroni jak zbroja, kiedy idzie naraża Bo czasami tak się zdarza Nie kartek z kalendarza, jak ludzie na zasiłku Wida na kresę, spożycie, żywność Na zapisy w noce siku, lub szycie, Tak się życie idzie, tak się toczy Życia, dramatyczne losy U te chwile pluska uża, łez nie trzeba, trzeba żyć, żyć jak pies, tu rzucam wers Bo znów się napatrzyłem, nie pytaj Kim, gdzie byłem, swoje kurwa przeżyłem Obserwacja na stałe, nie dole, grosz, żale, Niczego nie żałowałem, nawet nie żałować chciałem Kolejny pijany dale, tyle wad ile zalet W tym stanie zawsze walę, frustracja, bije zenit W każdy grosz, kieszeni, Woju nie zwyciężeni to rzeczywistość, w tych realiach trzeba przeżyć I nie zmienia się nic Dalej trzeba żyć, i nie zmienia się nic I nie zmienia się nic, no, dalej tak, trzeba żyć Ja tak to właśnie widzę, może Ty widzisz różnicę i nie, nie, się nie zmienia się nic Dalej trzeba żyć! I, I nie, nie zmienia się, zmienia się nic. nic! Jak nic. jest? Nie słyszę! I nie zmienia się nic! Dalej trzeba żyć! I nie zmienia się nic! Tak! Da, dalej trzeba żyć! Dalej. I nie zmienia się nic Tak, dalej chcę tu być, być. Wiem, że utrudniają, kurwy zawsze się zdarzają Jak zgadają się razem, w kupie staną To kozaczą, potem dziwnie się patrzą Ty najebiesz takiego, ha, ha. za psami biega, dzwoni, mundurem się broni Konfidenc nienawidzony, śmieci węszy Niech się boi, trzeba wystrzegać się i Już niedługo będzie panie. po nich to nie Słowo pocic, piszci wróg, to dobry ocis na, na mordzie i psychice bije, bo nienawidzę Oczyszczamy kamienicze, pożyrane Ale krzyczę, zaszmaczone charaktery Udajecie. Obywateli, którzy obowiązek wypełnili To dla was To to dla was syny tam krzywdę, to i my ci wyrządzimy I damy ci przykład, jak we prawo obchodzimy Gładko ha, z nami nie ma łatwo Dzień, Dzień dobry, pani sąsiadko Jesteś dobrą matką, dobrym człowiekiem No to powiedz, co tu robić Czym znajdujesz uciechę Interesuj się sobą, a, a nie, nie wcinaj mi się weter. nie zmienia się nic Dalej trzeba żyć i nie zmienia się nic Dalej trzeba żyć i nie zmienia się nic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 Ja tak to właśnie widzę, może ty widzisz różnicę Czy się do liczy To cię odświczy W dzisiejszych czasach chciałeś na coś więcej liczyć Kurwienie, kurwienie. czas coś się dzieje na każdej prześlicy Strustowane uderzenie, uderzenie. na binglu, rozpracować Wszystko, Wszystko na tacy podać. podać Nicują ci dodać Ciężko na nakup. sukces tak pracować Zaraz strefa, parę ulic, mały obszar Ale nasz skratki z ludźmi twarzą twarz Ty też pewnie to znasz Ja nie sięgam po więcej Bo upierdolą, upierdolą ręce. ręce Bardzo dobrze znam zasady W tej niebezpiecznej gierce Celu w przyszłość nie patrzy konsekwencje Na kończych listach Zawsze podnoszą frekwencję. W zługach sporo problemów Wielu na śliński procent Ja w to nie wchodzę Wolę przyklepać męce Do następnej kuchy, Bo na tak to, to nigdy kuchy. dochodowe ruchy Złapią mnie o każde skruchy Jeszcze niespokojne duchy Przez marzenia obajce Wyślone jamajce Dzikie szalone tańce A tu murach skazańce Pyry nie pomarańcze Ale kocham to życie W Sposób upatruję w walce Wygrywam i przegrywam Bo blaszek jest też sporo Leż szali, też A one raczej raczej góry biorą. biorą. Ja rocznie czy pod szkołą, Ludzie trzeba dać radę? Czy Ci jest źle, czy wesoło i nie zmienia się nic Tak, dalej trzeba żyć I nie zmienia się nic, dalej trzeba żyć I nie zmienia się nic Tak, dalej trzeba żyć. Ja tak to właśnie widzę, może ty widzisz różnicę i nie zmienia się nic Tak, dalej trzeba żyć I nie zmienia się nic Tak, dalej trzeba żyć I nie zmienia się nic Tak, dalej trzeba żyć Ja tak to właśnie widzę, może ty widzisz różnicę. Tak. Pojawiam się I, I znikam i znikam, I znikam. I Znikam, gdzie kim? nie pytaj, nie pytaj, nie pytaj, pojawiam się, i znikam, i znikam, i znikam, co wpadło, psz, nie znikaj. To by się zniknąć niż są na miłości, domowe ognisko, lożek strata, wysoko wysok. nie ma uczuć, bez Dla dlatego wciąż kręcę, Dobra, nerwy i serce, balansuję, lecz nie zlecę, jak gimnastyk i ja, poręczę To nie lot, Szereg z prywatnych spraw jeszcze Dużo, dużo załatwiania zachodu, zachodu, warta wygrana, wygrana. Wygrywam po osłania, cześć, co tam? co tam? Mały bajer o pogodzie no, no i o tym, co są? w modzie? Nie żegnam się, odchodzę, potem powiem ci, czy dobrze Widzimy się później, wtedy będzie, będzie luźniej luźnie. Dobra, zawijam się, na, na ten raz. czas odbijam słuszniej I nie, nie wnikaj, co jest co, kto jest to Nie wiadomo, co zdarzyć się, może bo Bo Pojawiam się i znikam i zikam, i zikam, gdzie byłem z kim? Nie pytaj, nie pytaj, nie pytaj! Pojawiam się i znika. mi znikam, i znikam, i znikam Co wpadło, ps, nie znikaj, nie wnikaj, nie plikaj Co ty, co ty? Dzień dzień piskaj, ty tu począte chłopy Jak najdalej od kołoty Czy jest dobrze, czy kłopoty Pojawiam, Pojawiam się znikam. i znika, sobie biegam do technika Sztuka się życia Trzymam dystans, czy nie syka fascynacja zanika. zanika Szacunek kontra krytyka, trzymam się z tego tak jak w swojej okolicy Wskazani na dzielnicy, wież obie jednej ulicy, czy spokoju to jest być żeby tego dokonać, trzeba z boku stać się schować Uczucia skasować, wyskoki opanować Emocje obciąć, popatrz, ja żyję tak, bo muszę ale oprócz tego lubię, z tych korzeni nie zgubię Pochodzenia się nie wyprę Na chwilę się pojawię, potem, potem znowu dziesnice Nie znam się na ekonomii, na tym chyba to polega stawię tylko na tenorę, więc wili nie będę biegał To nie powód do wstydu, jestem dumny z kurwy tyłu Dumny z bycia pyrą, za to wszyscy nienawidzą Odporny na krytykę, pojawię się i zniknę Syki wiek to przeciwnikiem, godnym uwagi Zawsze pochwali, bity, rozgrywki, nowe zdobycze techniki ja każdy kto zna, to jest ludzi dobra gra Znikam, by powrócić na czas! Pojawiam się i znikam! I znikam! I znikam! Gdzie byłem z kim, nie pytaj, nie pytaj, nie pytaj! Pojawiam się i znikam! I znikam, i znikam! Co padło! Nie znikaj, nie znikaj, nie znikaj. Wszyscy łapy w górę czujesz to, to, to Widzisz to, to, to, wszyscy czujesz to, to, to, widzisz to, to, to, i czujesz to, to, to, to, widzisz to, to, to, czujesz to, to, to, to. widzisz to, to, to, ta, bez ruchy, mało ruchy małolatów stop, poczynania, co ich do błędu spania, na duszy wiesza rana, rana. dzieci same się chowają, na to nie ma porównania, bo boli i szoku Chyba co druga sąsiadka, matka Ja wiem, każdy się stara, jeden lepiej, drugi, drugi gorzej Nieraz nic nie pomoże, bo sam zrobić nic nie może Bieda nie jest ciekawa, dziewięć, no i wcześniej W życiu chłopom twy odwieszę, strach przed końcem miesiąca Sprawa wiele znacząca, czy osoba tyrająca Nie może spać po notach, topiąc wódki w alkoholu I nie trudno do rozwoju, dochodzi każdy młodzi Każdy w konflik samem bo inaczej nie można Chcesz, my że zostaw, zostaw. Jeśli jest tak, pasu, masz parę osób, To się cieś co innego peja wesz Ale nikt żółcią nie nie żałuję, nie zamieniłbym na swoje. tutaj jestem, tu Nie żadnych przeboje Ja wiem swoje, dodać projekt. Równa się kawałek dojek. Mówi uliczny nojek. Każdy pyta o więcej, z tym się identyfikuje. Ja wam rybów nie żałuję, tylko w jeden ryb celuje. Tak! Ja robię, zwierzycki klimat buduje. Tak! Gdy najlepiej się czuję. Berli, Paryż, Amsterdam. Wiedź, nigdy się nie sprzedam, pojadę, ale wrócę Spokój jeżycki zakłócę, znowu kogoś z bałamucę I w i riu zawistny mówisz, że smucę kiepskich Zawsze pouczę, nawrzucam, gdy nie zdycha Nie pasuje, to nie tykaj, nie zabieraj się za to Mówię do ciebie szmatą, zaniżasz poziom w mieście Dostałeś w na lesie. na razie to w Stwarzasz problem, sadomca. szukasz kłopotów Ja eliminuję wrogów, bitry, pięć, cały czas jestem gotów Co? Szukasz kłopotów, ja eliminuję wrogów Bitry, pięć, cały czas jestem gotów refren jeszcze jaroci. wszyscy czujesz to, to, to widzisz, to, to, to czujesz, to, to, to, to. I, I tak, tak po prostu, prostu, prostu bywa Bez, bez komentarza I, I tak po prostu, prostu bywa Bez komentarza I tak po prostu bywa Zwykłe sprawy, zwykłe rzeczy Toczy się życie La bomba na płycie Nikt nie będzie nie truje Ta, Nawet ten co golaz Jesteś biegasz, no to przyłącz się do nas Najważniejsze czujne oczy, z zawiązane buty Jak tam zahartowani, przedstawiciele luty Proste, proste Nic nie już nie dziwi Wszyscy na krzywy, ale zawsze szczęśliwi Na przekór losowi tak twardzi hartorowi. szalej a nie rodzaju tobie Zgrabiałe łapy malujące oddechry Zmuszeni do roboty, by przepychać, się pocieszyć, chociaż na jeden wieczór No i nie kurę na przekór. Powtarzam, bo to ważne Z jeden się nie drażnie Wolę przypierdolić paszę niż na słowa się siłować, chociaż silna jest mowa To tamtego wieczora była palma twardogłowa. Nikt powstrzymać znaczy nas nie zdołał te same odbicia do pewnego momentu sporo było Zachowywać się jak przewie Proces kurwą jedziesz, tu za się się ciągłe się Zaskoczenia element, wspólnie i po rozumieniu Nawija większość zieleniu, nie piło pi o przebaczeniu Przyjrzy się memu kurwieniu? potem pomyśl o sumieniu W końcu się doigrasz, sprzedawczych, bo tak nie wygrasz, tak wygrasz. Biedy sobie napytasz, i tak, i tak nie jak się nazywasz Bez, bez, bez, bez, bez, bez, bez, bez komentarza, bez, bez komentarza. I tak, tak, tak po, po prostu, prostu bywa. bywa, bez komentarza I tak po prostu bywa, bez komentarza I tak po prostu bywa, I tak po prostu bywa. bez komentarza I tak po i tak po prostu bywa Wiem, że przy świat się marzy, chciałbym dużo go zobaczyć Byłem w paru miejscach, nie zapomnę nie co to co znaczy. znaczy I zawsze odbiję, chociaż na parę chwil zniknę jak szybki Bill Pokona wiele mil, potem powrót na ulicę Czyli czapyska, ha niebrzybka, znowu się wciska Pozdrawiam, co? Buntowane ludziska A klimatyzacja zbęda, reza co zawsze Świat, z którym posiadam troski i radości własne I dalej odważnie z podniesioną głową się nie szarpa, tylko przeżycie załogą płyty w klubie, da, bo, bo to kurwa, kurwa lubię, lubię przy tak po dubie, jakiś sednik w życiu, życiu charakterystyczny krok w ulubionej bluzie, w odróżnieniu od innych wyróżniam się w tubie, najlepszy w ciuchach, nie w Śmiał, bo wiem, że wielu nie ma, bo szacę sobie człowiek, a nie szata człowieka, przecież nikt tu nie narzeka, tak twierdzi eka, kto zarobi, to biega, ciuch na lucie nie do bani, większość pele, ma gani, masa poubierani, na imprezie rozpoznani, przez dupy rozchwytywani, za postrzegani, bo w pół zabiegani, każdy chce mieć lepiej, znaczy coś, byś na to kto zarazny, kto się pali zawsze będą szamowali, mieć pozycję 10 skali, nie nawali, to się pali raz, dwa, trzy i... Bez komentarza, tak bez, bez komentarza i tak po prostu bywa. Tak Wszyscy bez, tak bez komentarza i tak po prostu bywa. Bez bez komentarza i tak po prostu bywa. Bez komentarza i tak po prostu bywa. Bez komentarza i tak po prostu bywa. Bez bez komentarza i tak po prostu bywa. I bez komentarza tak po prostu bywa. Bez bez bez bez bez bez, bez, bez. i to Policję zaczął wzywać no, Policję zaczął wzywać i go! go! Policję zaczął wzywać, go, go! to uroki życia w wysublimowany projekt. Architekt pojść, przebieg pory podraszone marzenia i brakienia zjednoczone. DSLU u walczy wiesz naszą stronę. stronę. Piąta dwadzieścia nad ranem, podniesione. czy na napierają, argumenty ujawnione. Wyrwany ze szkół, tylko fikot nam głowie. A na niej poście i nikogo nie ma w domu. Chuju mam tą całą sprawę, łomot niepokoi znowu. Spasując, czym z znów znajdę, Często. Jak zechcą to pokręcą i tak spójrzby syny weszną Zawsze pojadę, pojadę ze znienawidzoną mętą Raz, dwa, trzy cztery. i, kto? Policję, Policję i no kto. Policję zaczął wzywać no kto? Policję zaczął wzywać no kto? Policję zaczął wzywać no kto? Policję zaczął wzywać no kto? Policję zaczął wzywać no kto? Policję zaczął wzywać no kto? kto? Na winku, KRP nas poucza Jak żyć zgodnie z prawem i spokoju nie zakłucza się nieoznakowany, bo to są skończone klany Czasami sobie myślę, że to nam jest już pisane Zawsze gdy na nogi przez przezwyciężę dolinę Poczuję, że mam siłę, by przysadzić się znowu budownik bez powodu, oni znają 100 sposobów Na zrobienie cię tak Niewidoczne zjawy wyruszają na zwiady, na rozpoznanie sprawy, na trudnych kronikach, zawsze fakty te zaznaczyć, z młodymi, z włoskami. spiszę całą prawdę. Większość takich samych psażeń, że jest jeszcze miasto zawsze, to się jeszcze okaże, mówiłem ci ten temat, dla nas nigdy nie wygasnie. I kto? Policję zaczął wzywać, no kto? Policję zaczął wzywać, no kto? Policję zaczął wzywać, no kto? Policję zaczął wzywać to kto? Policję zaczął wzywać to kto? Policję zaczął wzywać to kto? Jak jest? Cały Jaroczyn przywitany? Jak jest? A ja kocham hip hop i ten hip hop nienawidzę. I kocham hip hop. Z chujowizny szydze dla artystów, jaki widzę Kocham hipko, widę i ten nienawidzę Z chujowizny szydze dla artystów, jak i widzę Kocham hipko, hop i ten nienawidzę Z chujowizny szydzę, Bo ja oglądasz nie chcę Zajebanych trupa MC's, ale zmuszony jestem Patrzę na alfabetów, tak zgrywają wielkich mistrzów Zamiast wybrać je na detów Czy nie śpieszycie to? Nie wkurwiacie to? Wiem te grymy, gdzie charyzma, ty Ten hip Gorąco się zrobiło, spokój Przejrzy na oki, nienawidzę z ciągle coś pierdoli jeden z drugim artysta, weź posłuchaj jego, jego freestyle, potem skasuj jest kasujko i wytrwaj I przy swoich pozycjach, znam tylu dobrych MC's czekających I na swą szansę. szansę śmieją się z wygupów, gówno traktując dystansę czwarta rano 15, siedzę piszę i nie zasnę, zanim nie skończę nienawidzę te łasce dobre Się przestałem zastanawiać, słaba kondycja i To właśnie twoja wina, czy ty jesteś zmienić gotów? Taki stan rzeczy, nie sądzę, chcesz zaprzeczyć, No to nagraj co z klasą, Przyszedł wciąż te w turne, Bo duże raby twórnie często wypuszczają a Ja nie zbliżę głosu, przez to się nie, nie będę 20.01 dla podziemia laus zdobędę Pozostając z tradycjami młodym, odsłaniam część prawdy To mnie wersy, weź odpowiedź, jakżeś jak twardy. twardy Rymy nie wybuch petardy, raczej wiązka dynamitów To dla słabych yes. gęs do snady gotów jak do obalenia mitów To dla słabych herbs i spare A ja kocham hip-hop, witę hip-hop nienawidzę Z chujowizny siedzę dla artystów jak i widzę Kocham hip-hop, witę hip-hop nienawidzę Z chujowizny siedzę dla artystów jak i widzę I kocham hip-hop, witę hip-hop nienawidzę jeśli kocham twój hip hop, to się z pewnością o tym dowiesz Nie wystarczy, kogoś poznasz, a gdy znasz już Dobry dobre powiesz To, co robisz, uświadomisz sobie parę ważnych rzeczy Bez łażenia grupę człowiek powie, wiedzu wiedzę Są jeszcze ludzie w Polsce, znają kawał historii Zaczytali od przegrywek, a nie z innej świeżej folii Są tacy pasjonaci, których testa rzeczy boli Że Rzecz w pensji, dla pieniędzy się szkoli Kiedy nie było przemysłu, to co robiłeś? Z kim byłeś? Pakowcem? Teraz hip hopowcem, serowany gotowcem? Nikt nie będzie Cię kochał, dla mnie to radocha szlocha, a ten co jest naprawdę przez narrację, mi wywola No chyba, że się boi z tej opinii nie narazi U ludzi z środowiska, którym nie chce zbytnio nie I jak reszta w rąkracie, tak telewizyjna, kurwo! ja stwierdzam tylko w kłamie, więc ja z nim równo źle trafiłeś palacie, Co 14 lat ty w siedzisz, żeś ludziom prosto w oczy wiedz jak mógłby ci uwierzyć Ja faktycznie bohaterzy Bo kroju druga sławka to elita, mały procent To bardzo mała dawka, i skuteczna Tidotom, ono ludzkie dusze To człowiego w o tym kościół wspomnieć muszę i chce, by każdy znał Chociaż trochę znał te rzeczy, to ten by nie kulał tylko się rozwijał Co na to ty wchłonął przemysł Jestby dobra puenta Wziął jeszcze jedno, wrapie nie chodzi o skręta Pamiętają no święta. jeszcze jedna w rapie nie chodzi o skręta. A, a, a, a ja kocham hip-hop, hip i tych hip-hopiena widzę. dla artystów jaki wice. Kocham hip-hop, hip i tych hip-hopiena widzę. Skujowi dla artystów jaki wice. I kocham hip-hop, i hip na widzę, hopiena widzę. Skujowi I kocham hip Poważny, każdy. Dobra. Czas na hita. Hity z satelity. Kurwa, co ta telewizja odpierdala. Słuchajcie, nie chodzi o to, żebyśmy byli jakimś, kurwa, produktem masowym i żeby wziąć sobie po nas, wiecie, przepoconą koszulkę, czy autograf, czy nie wiadomo co... Chodzi o to, żebyście posłuchali to, co mamy wam do powiedzenia. Żebyście pomyśleli i wsłuchali się w te teksty. I żebyście skumali, o co chodzi. A wierzę, a wierzę, że wielu z was, młodych ludzi, wie o co chodzi. Wie o co chodzi w tej rapże. I nie wierzcie mediom, kurwa, nie wierzcie telewizji. To, co dzieje się tutaj, to jest prawdziwa sztuka. Żadna lista, żadne gówno nie zmieni tego. To jest najważniejsze, to co się dzieje tutaj, dzisiaj na żywo, a nie to, co, że nasze japy są w telewizji czy cokolwiek. Nie patrzcie w ten sposób, nie patrzcie przez pryzmat telewizora, na nas jesteśmy zwykłymi ludźmi. Tak jak każdy oddychamy, sramy płaczemy i się śmiejemy. I rap rapgrę reprezentujemy. reakcji doprowadza do frustracji Jedno biurokracji doprowadza do wariacji na hama nie załatwisz, bądź grzeczny może zyskasz, panie będą tak uprzejme na zajętych stanowiskach, wolno dopijając kawę w urzędowym czasie pracy wydają oferty i do pracy rodacy, za sześć stóp zapierdalasz na opłaty ci nie starcza, nie dożyjesz sześćdziesiątki, zmarszysz się jak pomarańcza w ten sposób nic nie trafisz, ususzysz się jak szliwka, więc stoi hama, o w ręce browar drugi, fiwka, dzień za dniem taka rozrywka, monotonię musi zabić Życia spieprzonego nikt z młodych nie chce naprawić Ta, Jeszcze nie dzisiaj, może jutro się rozejrzę Za legalną pracą, ewidencją i urzędem Za pieniądze zarobione się ubiorę i zdobędę Serce pięknej kobiety jeszcze wszystko się odmieni, A na razie w urojeniach pogrążeni środek bagna To codzienna rzeczywistość polskiego nastolatka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 To moja rzeczywistość, jakie życie, taki rap! W zawarte jest wszystko! Jestem psychem sisto pieprzą, jak człowiekowi ciężko! Chwilę chwilę chwilę, nie, nie małą chwilę! W dzisiejszych czasach praca stanowi przywilej! Jadę w miasto, mijam światła, patrzę, ma problemy typ! Przechał mu daremnić jego pracę, mycie w górach, szyb. I odbiorę mu chleb, jego sposób na kasę! Jadę w EPK z ludów czytam cudzą prasę! Wojny, bomba, coś o wąsach, uniforma! Prawy wory strajki, rządowa platforma! To normalka, jak to, że przy każdej większej krzyżówce! Znajdziesz biedotę zbierającą drobne puszkę Pomóż, daj na zupkę. nie trudno zauważyć Nikt nie wie jak siły, możliwości zrównoważyć Tak, nędza nigdy się nie skończy Trzeba przetrwać wszystko tak jak brakat się wyborczy Na co stawię po sobie, daj mi bańkę więcej zrobię Chcesz wiedzieć co mi się marzy stworzenie nowych miejsc pracy Żeby nie musiałeś grać, kraść, pak znowu się narazić By utrzymać rodzinę, dziecku nie wytłumaczysz Dlaczego nie ma co bogarka włożyć Jarzysz, jaszysz, jarzysz, kurwa jarzysz.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 produkcja, możliwość wypowiedzi, to, to przeważnie w głowie się Życie daje ci po dupie, nie przestanę o, o tym ględzić Jak pętla na gardle, bieda zaciska sidła, rybnie wszystkich w tym wygrał I będzie, będzie trzymał tystans. dystans wyprowadzę cię co? Bez mafy jak przewodnik życia niegodny, wszędzie szumnie pokorny na to gówno odporny, to codzienna normalka, więc kurwa to pojmi. Bo to mój rap, to moja rzeczywistość. To mój rap, to moja rzeczywistość. Jakie życie, taki rap, niech zawarte jest wszystko. Jestem z tym co pierwszą, jak człowiekowi ciężko. I to mój rap, to moja rzeczywistość. To mój rap, to moja rzeczywistość. Jakie życie, taki rap, niech zawarte jest wszystko. Jestem z tym co pierwszą, jak człowiekowi ciężko. O, To mój rap to moja rzeczywistość jakie życie jest taki rap i za bardzo jest wszystko nie tak tykę przy co jak oni kochają bawimy się z ciebie godzina ja biec. Dobra. Ja osłaniam miasto Wiśnia, się też blisko trzyma. Tu, tu, tu jest najlepiej, tu jest najlepiej. Wspólne zadanie, miasto Poznań osłaniać. Tu jest, jest najlepiej, tu jest najlepiej. Zmienimy. Miasto Jarocin, ale musimy jakoś złożyć to w takcie. Musi to jakoś pływać. Poznań jest krótki, Jarocin jest trochę dłuższy. Wspólne zadanie, Jarocin osłaniać. Zgoda? Łapy w górę Jarocin. To jest od nas dla Was dzisiaj. Chcemy, żeby było dobrze. Ta, ja osłania miasto, Wiśnia się też blisko trzyma Tu jest najlepiej, tu jest najlepiej Wspólne zadanie co? Ja Jarocin osłaniać Tu jest najlepiej, tu jest najlepiej Jarocin miasto moje, gdzie mam akcje swoje Miasto zło Co Są gadane? zykuć Wiśnia kontrolują membranę Na dzielnicy akcje znane, na Wilsonie jak przeżonie żonie w UKF, w strepie Tu jest najlepiej, na schodach pod sklepę i brośnie w siłę I powiększa się rodzina CDN, T.K. RW i nie inaczej Każdy różny, ale zgodny raczej Poznański hipko rozbija się stale Ja zachodnią stronę ponad wszystko chwalę I stale napierdalam jak świnia Taka o mnie opinia i nie dziwi mnie to wcale Bo browar za browalem wale, trawką to wszystko przepalę Miasto rocznie w sercu, poznańskim wieszczu, wieszczu wiśnia Z Poznania własnym ciałem miasto I nie pozwolę, pozwolę byś na nas luzgał Mikrofon plęk, twoja gruzga I za o co cię ukaże Gdzie twoje miejsce zaraz ci pokażę dość, dość, dość, dość, dość na, na razie. razie Teraz ja? Teraz on A nie refren? Panie Repen, teraz o. Tak! Proste. Po pierwsze to wiele rzeczy zniosłe Dziwne sytuacje, sporo nauki wyniosłe I nie mo, nikt się nie napina To nie żadna gmina, zgodna pyru w rodzina ha, Ja osłaniam miasto Wiśnia, się też blisko trzyma Jak w kliku zadyma, gdy senne na wokalu W ukochanym mieście jest już sporo nielegalów Albo nielegali, nie odmieniam, to się chwali I słucha, która kurwa głucha Nie myśl, że to jest pucha. tylko to jest na stricie Mów po polsku, a ulica znowu, jestem i krzyczę Muzyka w sercu, epik czy to placzy czy na skocie w klubach Jestem jesteśmy wszędzie. wszędzie, trzy elementy, dodać trzy sprawy uboczne jak na fecie nie spocznę, Pokanie jest jest rośnie na budzie odskocznie pamiętasz stare czasy? projekt A.A bardzo wiele tutaj znaczy z reszty nie będę tłumaczył, bo to pierdolę, tak jak cover za pieniądze, nawet jeśli jest critics, to hałuje dzikie rządy żadna rebelka, to że Lopez nie zawiodła to są szersze biznesy, komar Mariusz podpala lolka, wie o co loto. wszystko si, znaczy spoko, Odsłania Miasto przed rozwójanym idiotą Drażliwe tematy zawsze są poruszane Nie spocznę aż nie zławię scenę z ludźmi poprawię Tu trzeba wiedzieć komu rękę podajesz Kim przy mikrofonie stajesz A ty co robisz to czy udajesz, udajesz? Co co co co co co co co co co co i ja osłania miasto, Wiśnia się też blisko trzyma. Tu jest najlepiej, i tu jest najlepiej. Wspólne zadanie, zadanie. Ja rocin ja osłania. osłania, tak. Tu jest najlepiej, tu jest najlepiej. Ja osłania miasto, Wiśnia się też blisko trzyma. I tu jest najlepiej, tu jest najlepiej. Wspólne zadanie, tu jest najlepiej. Wiśniowy! Nowe powiązania Ja do SLU gangu dokładam swoje Niepotrzebna mi broń, niepotrzebne mi naboje Biorę co moje, robię swoje Wiem dobrze gdzie korzenie moje Nie do przesadzenia To wszystko wyrasta na gruncie podziemia Twoje pierdolenia, nic tu się nie zmienia Mam swoje marzenia, dążę do spełnienia Samego siebie, zadowolenia i wyzwolenia ze schematu, szarego społeczeństwa Ja odstaję i dobrze sprawę sobie, sobie z tego zdaję Nie przestaję, tylko rozwijam się dalej I chłopaku ścieram stale Gdy na ciałach widzę dzieła, moich ludzi To było było rasta, rasta. w rasa odrastam, skład rasta Bo zielony znak odróżnia, wyróżnia Jak ta Ostrada Musa wróżba Przewiduje co kto pnuje. kontempluje Swoje plany snuję i realizuje W moim mieście są ludzie, których zawsze szanuję Sam, Zawsze szanuję Teraz ja? Teraz on Wszyscy z jednego ścieku, tak źródło Pozdrowka dla człowieku, tak wiem już koniec lekko 1, 8, 12, 9, 9, 9 i koniec tak. Milenium wyśnione, jak tak. pece perfumy. Tak. To wszystko co urzekło, tak jak nowy rekło I przed świąteczny, tak. Sykuł niebezpieczny tak. Przede wszystkim waleczny, tak, tak jak Leszant w serce Ale nie w imię Boga, tak. zaciągam lejce szalone, tak. ha dosyć freestylami Doktor Pager i luta, bujanka ulicami Nie z kobietami, wizuterią, i szampanem Raczej ściema w worku, mieć na pyzy i granie tak. Wspólne dogadywanie, spraw załatwianie, braterskie zaufanie i dalej lecę, tak jak z chłopakami w Czesie, mogę dużo powiedzieć, nie żażne czym w biedzie, jedziesz, jedziesz, maksymalnie wycięty, przedłożony projekt, musisz być konsekwentny, w dążeniu do celu, ta, efekt Pamięty. pamiętny, czy piącha, równowaga zachowana, Spora siła bo myślę, tak, tak jak w szerokich barach, Wspólne zadanie, swoje miasto, miasto, osłaniać. Osłaniać. Wspólne zadanie Wspólne miasto osłaniać. osłaniać. Wspólne zadanie, własne miasto osłaniać. Wspólne zadanie, własne miasto osłaniać. Wspólne zadanie, własne miasto osłaniać. Dobra. Ja też pamiętam i nie zapomnę. Słuchajcie, będziemy pomału się zawijać. Ale my nie jesteśmy niezniszczalni. Do, gramy 70 minut. Może to poszło tak, ale zrobimy to, co zrobiliśmy na początku. Ostatnio teraz zakończymy koncerty. Myślę, że będziecie zadowoleni. Wszyscy! Jest jedna rzecz. I nie zmienia się nic wszyscy Jest jedna rzecz, dla której warto żyć Hip Hop I nie, I nie zmienia się nic Dalej Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic! Bezustannie patrzyłem na tych, którzy się wybili Bez przerwy śledziłem, jak zyskują nowe siły Undergrunde dla mnie ekonomiczne przyczyny Nieporadność promotorów, wydawców, wolę Materiał zrobiony z własnej Jest inicjatywy Nielegal, my najdłużej, i szyję winy Od dawna swoje robię, a wydawca oszukuje Miłość do muzyki, twórczość tym wykorzystuje Wypromuje, lecz na tym się kończy Źle się rozpoczęło, lecz tak źle się nie zakończy Jesteśmy odpadek, podkładu pod od koncertów, od słodnych tych eksperymentów Kiedyś niemożliwe było robić bez ekspertów Beta, akustyk, tłocznia, videoklip Was i inicjatywy, tak potrzebna na promocja, żeby słowa na tych bitach dotarły. dotarły dzisiaj do Was Siłko, radio, na koncertach czarnej płyty Wschodnie czy zachodnie, nowe, nowe rzeczy dziś tworzymy Trudności przeskoczymy i do reszty Dołączmy. dołączymy Nikt z nawością nie przeskoczy, z konsekwencją Wkroczymy. kroczymy Starą wydeptaną ścieżką, z do doświadczeń, doświadczeń. Nieuczciwy skór wysył, nie pozbawił nas marzeń I obyś się przeliczył, żebyś w plecy zaliczył Jak z ogrodnika, szczerze będę ci dziś życzył pseudo biznes, z bazaru niewydawcy, dajcie sobie z pokuć waszej, waszej marnej kasy, nie kasy. będziecie zarobacy, braku profesjonalizmu z was pozbawiam, do chaty, potrenować nowe karty, napisać parę słów, no i wypić zdrowie zady, ty. Ty, którzy dzisiaj nie mogę, bo, bo nie wyszli na swoje bo jak się okazało, zczypił ich wydawcach noje. a ty się nie wkurgaj, tylko przemyśl, co tu mówię, kochasz hip -hop? no to popraw słowy które. jest jedna rzecz, na której warto żyć, hip i nie zmienia się nic, jest jedna rzecz, na której warto żyć, i nie zmienia się nic, jest jedna rzecz, na której warto żyć, i nie zmienia się nic. Nie jeden mnie zapyta, po co ta kolejna, kolejna płyta. płyta? Dla kasy coś się sprawdzi z pierwszych strąga ze mn. Nie znika To co było marzeniami Stało się rzeczywistością Nagrywam, wydaje to dzięki umiejętnościom Pytasz czym się w tym kieruje, do kiboko miłością I straszny sentyment, szalony dziewięćdziesiąty trzeci Czas leci, a my jak małe dzieci Czy pamiętasz te czasy? Gdy Bill Baszł stracił około? Czasy Pidrota Jego kolejne lekcje, jego, jego reminiscencje. Czy pamiętasz to jeszcze? Dla mnie zmienia, zmienia, zmienia sposób włączenia, mówienia, flow technika, skojarzenia. Zobacz bunt ile school. Koniec lat osiemdziesiątych Dla dzieciaków Old school. To czas najlepszy I nie wie o tym każdy Że klasyczny Się wywodzi, wywodzi z czasów tamtych Na za to się zrobi Chociaż nie jest tak najgorszy. Wielki powrót dj -a. Nowy Wielki pozytywny wzorzec I walka z pieniądzem, Walka z komercjalizacją Skazana na przegraną Ja przyglądam się tym Z Finansowym motywacją Reklamą, prezentacją rabopuszcza puszcza podwórko Teraz skóra i biurko Spowiany przemysł przemysłu chmurką stał całą przyjemną forą globalny, masowy Kurwy syn 21 Wiek, przynosi wiele zmian Ty po której stanie stronie Po hajs wyciągniesz dłonie Zanim skór wysyną, położysz je na mikrofonie Pasuje ci ten wywód i krwiwych autoriko Zawsze lepiej ubrany niż utalentowany Ja stanę po drugiej, po drugiej stronie barykany Jedna akceptuje zmiany Na to nieprzygotowany W lub pieniu do Reprezentuję biedę! Od E, do E południe! rapowi I koszenie I lata leci, I wymiata! DJ drapie, I wymiata! I wymiata! I wymiata! I wymiata! I wymiata! I Zależy mi na tym jak ja nie stawiam tobie kito. Całe życie z to druga część oblicza, bardzo dobrych wyników To zaangażowanie tych kilku zawodników Nawijamy z gracją jak figury City. Teraz pilcie brawa, ja się na jest city. Ta jest jedna rzecz, na której warto żyć hop I, I nie zmienia się, się nic nie, Jest jedna rzecz, na której warto żyć, żyć. hop I nie zmienia się nic Tak Jest jedna rzecz, na której I warto żyć I nie zmienia się, się nic, nic. Jest jedna rzecz, na której I warto żyć, żyć. Jedna rzecz, dla której warto żyć. Hip-hop. I nie zmienia się nic dalej. Jest jedna, jedna rzecz, dla której warto żyć. żyć. No to teraz trochę o hip-hopie, który wszystkich frajerów po dupie kopie Troszeczkę na wolno ode mnie dla was Dzisiaj jest ten czas, nie rodzi 20 marzec 2002 Każdy wie co to jest rap gra A wolny styl to ja, o Matosczy Nawicie Eksa, taka konekta jest Nigdy eksa, eksa, ekstra, nigdy nie wchodzę w te gówno. Jestem tutaj procederem, formą paskudną się trudnie. Na żywo jadę właśnie tak, cieszę się, że z bałaganem całym dało się to. Wszystko dzisiaj ogarnąć właśnie tak, nie z to marno. Bo szanują tutaj gościa jednego i co? Drugiego, trzeciego, czyli trzy litery święte. SLU, możesz dzisiaj skojarzyć mnie z przekrętem z takim patentem. Dzisiaj wychodzę do ludzi, do mego zapału nigdy nie ostudzi. Właśnie tak będę się budził jak budzik co rano, żeby ćwiczyć, co? Zwrotkę jedną, drugą przerapować. Właśnie tak, to zobacz. Właśnie tak trzeba zawsze hip-hop kochać. Malujesz, to reprezentujesz. Rymujesz, to reprezentujesz. Tańczysz, to reprezentujesz. Słuchasz, to reprezentujesz. Kochasz hip hop, to go kurwa czujesz. To... Jest jedna rzecz, na której warto żyć. Hip -hop I nie zmienia się nic! Jest jedna rzecz, dla której warto żyć! Hip -hop I nie zmienia się nic! Dalej! Jest jedna rzecz, dla której warto żyć! I nie zmienia się nic! Jeszcze raz! Jest jedna rzecz, dla której warto żyć! Hip -hop I nie zmienia się nic! Dzięki! Wrócimy! Dobra, jest! Dobra. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, uwaga. dobry, dzień od sprzętu. Dzięki. Nigdzie nie idźcie, bo jeszcze przyjedzie Majors Liner i, i Assetoliks!